Pierwsze mini łosiowisko Oj, za głośno mówię Kurde, wstaję rano No ładne mi rano, no piętnasta jest Wstaję sobie i co I widzę, że jeden z administratorów Serwisu jednego takiego Mojego dobrego, ulubionego mnie zestresował. Zestresował mnie i ja w ogóle wypraszam sobie takie stresowanie mnie. I to jeszcze o poranku moim, stresować mnie w ten sposób. Jak ja mam potem pracować normalnie i się skoncentrować i w ogóle jak się mnie tak stresuje, no. Nie podoba mi się takie stresowanie. Ja jak mnie jeszcze raz zestresujesz, to ci dam w nos. O, tak, ten, no. Nie, nie lubię jak mnie ktoś stresuje i w ogóle nie stresować mnie więcej, no. A co zrobił? To sierota boska przetransferowywuje domeny w dzień. No co za matą przetransferowywuje domeny w dzień? No Jesus Christ, przecież to ma działać. A ja się potem denerwuję, że serwis nie trybi. A, No, dobrze, że się wszystko wyjaśniło. Nie robi się tak. Nie robi się tego tak, że się stresuje Rafała. Nie stresować Rafała.